Sobota 8 marca 2025 roku. Słuchacie właśnie 541 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Dominikanin, ojciec Dżerysław, Michał Rakowicz. Witam Cię. Cześć Szymas, witam wszystkich. I skoro jest z nami Dominikanin Jerysław, to jest z nami także zaprogramowana maszyna do zabijania porucznik Szymon Cieśliński. Znany także jako Szymas, to ja... Witamy Was i zapraszamy na kolejny podcast o komiksowej serii zeszytowej Wydział 7. Hmm, ile to minął? Osiem odcinków, bo w 533 nawiedzonym podcaście omówiliśmy dla Was trzy zeszyty tej serii, te o numerach 11, 12 i 13, a dziś przyszedł czas na zapowiadany wówczas finał sezonu, czyli na recenzję zeszytów 14 i 15 o tytułach Raj i Walka. Ta recenzja troszkę się opóźniła, bo były problemy z drukarnią i walka trafiła troszkę później do księgarni. Tam paczki, ludzie się w sieci śmiali, że im paczki blokuje. Z Gildin, ale w końcu trafiła w nasze ręce, zapoznaliśmy się z nią i dzisiaj przedstawimy nasze przemyślenia o finale kolejnego już trzeciego sezonu Wydziału Siódmego. Przypomnijmy, że Wydział Siódmy to specjalna jednostka Służby Bezpieczeństwa, która zajmuje się badaniem wydarzeń paranormalnych na terenie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i te dwa zeszyty to jest tak naprawdę dwuzeszytowy finał sezonu. To jest nietypowe, bo tutaj na ogół akcja była bardzo skondensowana, tak żeby każdy zeszyt był zamkniętą całością, a tym razem czuć, że mamy fabułę podzieloną na dwa zeszyty. I tutaj delegacja Wydziału VII wyrusza do Czechosłowacji w ramach operacji Dunaj, czyli de facto inwazji układu warszawskiego na Czechosłowację, przy czym no to nie są żołnierze, a agenci Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, którzy mają tam swoje własne zadania do zrealizowania. No i zaczynamy od zeszytu 14, to jest raju. Tutaj za rysunki i kolor odpowiada Łukasz Pawlak, za liternictwo Bartek Sutor. No i mamy jak zawsze dwie okładki. Okładka podstawowa Łukasza Pawlaka i okładka specjalna Tomasza Leśniaka. No i Dżery, może zacznijmy tradycyjnie od właśnie tej strony wizualnej. Która z tych okładek Ci się bardziej podoba? Co o nich sądzisz? Wyjątkowo dużo bardziej podoba mi się wariant podstawowy, przede wszystkim ze względu na fantastyczną kolorystykę. Robi na mnie mega pozytywne wrażenie i tak wiesz, od razu jak tylko zobaczyłem tę okładkę, to od razu poczułem się zachęcony do lektury. Ta układka druga jest w porządku, ona jest w zupełnie innym klimacie, bo to jest taka, przez to, że mamy tego naszego fauna czy kozła z tymi browarami, to mi się trochę w duchu z piwem, piwem kozel kojarzy i to tak trochę śmiesznie. Może też dlatego ta podstawowa tym bardziej mi się podoba. Ogólnie obydwie na plus, przy czym no tak jak mówię, pierwsza złoto. Okej, to tym razem się różnimy, <śmiech> bo na tej okładce podstawowej widzimy wyrota do tytułowego raju i po lekturze Pomyślałem sobie, no wow, genialne, nie? w sensie to nabrało sensu. Symbolika jednocześnie na no swoisty żart w tym zawarty stały się dla mnie czytelne, ale powiem Ci, że ja pierwotnie, ja totalnie nie wiedziałem co o tym myśleć, bo kolorystycznie ona jest super. tak, Ten pomarańcz yy, intensywny działa bardzo mocno na wyobraźnię, ale ja totalnie nie wiedziałem co ja tutaj tak właściwie widzę. Nie? No, jakieś właśnie drzwi do czegoś, ja nie wiedziałem czy te kreski czarne, nie to, czy to jest jakiś włosie, czy po prostu czarny kolor tam widzimy jakąś postać za drzwiami, ale tak, no to jest trochę tajemnicza, ale nie wiedziałem z czym to połączyć. Za to ta okładka alternatywna do mnie przemówiła, bo jest, ona jest prostsza, nie, symbolicznie, mhm. jest dosyć efektowna i te kolory tam też grają i też mnie oszukała, bo ten koziołek, ten faun dzierżący dwa kufle piwa na pierwszym planie, on tak mocno zaabsorbował moją uwagę, że ja dopiero robiąc notatki do tego naszego nagrania, skapnąłem się, że na okładce jest jeszcze inna istota. <śmiech> Nad koziołkiem, za koziołkiem. Totalnie mi to umknęło, mimo że przecież mam ten zeszyt w domu i go sobie tam przeglądałem kilka razy. Gdy to do mnie dotarło, to autentycznie gdzieś tam się zachwyciłem. Też świetny pomysł, kolor, kompozycja, kolory. I tutaj... No, dla mnie wygrywa alternatywa, przez to, że jest bardziej czytelna, ale no, z oryginalnej, podstawowej bardzo doceniam tę symbolikę też. To co, fabuła? No, fabuła. Najpierw opis oficjalny. Rok 1968. W Polsce trwają strajki i rozruchy, a w Czechosłowacji polityczna odwilż, która może być okazją do zamachu stanu. Władze układu warszawskiego nie mogą do tego dopuścić. W drodze do Pragi członkowie Wydziału VII trafiają do miasteczka, którego nie ma na mapach. No i rzeczywiście w tym zeszycie powracają porucznik Szymon Wilk, dominikanin Jakub Lange i major Filip Dobrowolski w rolach pierwszoplanowych, ale w tle widzimy także Bogumiłę Fischer oraz Helenę. I akcja główna rozgrywa się w sierpniu 1968, ale poprzedza ją pięć stron takiego prologu powiedzmy, po jednej stronie na każdy miesiąc od marca do lipca i te strony ukazują nam członków Wydziału 7 w różnych sytuacjach i jednocześnie szkicują to, co się dzieje tak historycznie w tle, czyli protesty studentów, antysemicka kampania, która rozgrywała się wówczas w Polsce, stoi obecna, no i też przygotowania do interwencji, kreśle cudzysłów, tak na Czechosłowacji, czyli no do inwazji de facto wojsk Układu Warszawskiego. I ten prolog mi się bardzo podobał, jest dynamiczny, ale ciekawy i w gruncie rzeczy No to są historyki na jedną stronę, ale one przemycają całkiem sporo informacji i o bohaterach i o historii, która dzieje się w tle, a potem przechodzimy do tej sierpniowej wyprawy Wilka, Langego i Dobrowolskiego do Pragi, gdzie rzeczywiście po drodze dochodzi do wypadku. Panowie trafiają do miasteczka, gdzie na pierwszy rzut oka no, wszyscy już śpią, tak, miasteczko prawie że wymagłe, ale w pubie lokali się świętują, no i mamy takie wydziałowe od zmierzchu do świtu, można powiedzieć. No i że pozwolę ci przejąć pałeczkę jak ci się to podobało? To otwarcie zgadzam się, że jest ciekawe, bo z jednej strony ono popycha akcję do przodu, no bo mamy tutaj sporo nowych informacji, których kontekst jeszcze na tym etapie może nie do końca jest jasny, no bo w dwóch momentach mamy nawiązania do kwestii żydowskiej, bo i w kwietniu i w maju tak naprawdę to, to się skupiamy jakby na tym wątku, co na etapie raju jeszcze nie powróci, ale w, już w samym finale jak najbardziej. Mamy... No, ale to trochę wynika też z tego, no, jak się postacie nazywają nawet. Nie? Więc tak, na tak, tak, tak, tak, tak. Do... Logiczne to jest. Tak, mhm. tak, tak. Do tego mamy zasygnalizowany wątek Szymona Wilka, który też w samym finale dopiero nam powróci. No i mamy też spięcie, czy takie jasne nawiązanie do wydarzeń z wcześniejszego numeru, no bo tutaj widzimy między innymi zamieszki, czy strajki wywołane spektaklem dziadów, no a dziady to był jeden z motywów, jeden z wątków w zeszycie bodajże dwunastym, jeżeli ja dobrze pamiętam. Teraz numerację. No, także ten początek mi się podobał. Tak jak mówisz, no później przechodzimy do wyprawy. Ja absolutnie nie sugerowałbym tutaj od zmierzchu do świtu, bo to jest jednak skojarzenie bardzo mocno jednoznaczne, przynajmniej dla mnie w głowie, czyli, A, czyli okay, wiesz, ja. kampowy, <laughs> kampowy horror krwawy, przygięty i po bandzie. Tutaj to idzie w zupełnie innym kierunku i w zasadzie no to tylko... Tyle, że nasi bohaterowie na skutek pewnych wydarzeń trafiają właśnie do tego miasteczka, które okazuje się, że właśnie no, jest miasteczkiem czy miejscem trochę na styku. To ja bardziej miałem skojarzenia z tą gospodą. Jest jeden z tomów Sandmana, który się rozgrywa w takiej gospodzie na skraju światów i gdzie się spotykają różne osoby właśnie niejako z różnych mm -hmm. światów i to miałem bardziej skojarzenie trochę z tym motywem, no bo to trochę tak ja odbierałem, nie? że to jest coś takiego. Albo nie wiem, tak jak u Kinga było, w, chociażby mają tam kapelę jak wszyscy diabli, że też bohaterowie zjeżdżają i nagle znajdują się trochę w miejscu poza czasem i przestrzenią. Przy czym ja jestem bardzo ciekaw, jak ty odbierałeś trzon tej historii, bo ja z jednej strony w trakcie lektury byłem dosyć zadowolony, ale z drugiej strony to jest standardowej grubości zeszyt i ja mam trochę wątpliwości czy coś co jednak jest filerem i to trochę się waham czy tak mówić bo tu wiesz tu z jednej strony mamy sporo rzeczy które i wrócą w finale i które będą nam pewnie towarzyszyć w kolejnym sezonie no ale jednak ja mam nieodparte wrażenie że to jest filer i takie bardziej podprowadzenie do finału. I wiesz, gdyby to nie była seria, która operuje tymi pięciozeszytowymi e, sezonami, to... Inaczej bym trochę chyba do tego podchodził, a tak wydaje mi się to cokolwiek dyskusyjne, że, że tak to zostało tutaj poprowadzone. Ale powiedz, jak ty to widzisz? Znaczy ja też yy, mam pewne wątpliwości, bo spokojnie można by ten prolog na przykład rozbudować, nie? Mhm, a tę tak. akcję myślę w wiosce trochę skrócić. Yy, mnie się podoba ukazanie całej tej bajkowo-mityczno-paranormalnej lokacji. To jest jakieś tam ciekawe, chociaż podbija stawkę troszkę mocno, nie? Ta skala tutaj tej paranormalności, yy, znaczy jesteśmy poza skalą, może tak to ujmę, nie? Jeżeli chodzi o wszystko, co, czego doświadczyliśmy do tej pory, no to teraz ta wskazówka wychodzi poza skalę i ja mam trochę problem ze związkami przyczynowo-skutkowymi tych wydarzeń. No, bo logiczne jest to, że ekipa jedzie na Czechosłowację. Zwiastowały to przecież bardzo mocno wydarzenia z zeszytu Sawasana, tamten Sejf nie i dokumenty, które tam znaleźliśmy. Nawet o tym mówiliśmy w tym poprzednim odcinku. Mhm. Trochę też Upiór nie tam po drodze Jaguzelski się pojawiał, teraz wydaje rozkazy, tak. Wiemy, że blok wschodni ma przeciek. O dwóch rewolucjach, nie tylko o piaskiej wiośnie, ale też o tym potencjalnym zagrożeniu nadprzyrodzonym, które jest już nie jakimś tam problemem do rozwiązania czołgiem, tylko właśnie realnym zagrożeniem, jeżeli to się wymknie spod kontroli. Więc logiczne jest to, że Wydział 7 zostaje tam wysłany, jasne. Ale już akcja w tym zeszycie jest trochę takim deus ex machiną. Bo bohaterowie po nocy prawie potrącili jednego z lokalsów. No i wpadli w pości, zglądowali w rowie. Znaleźli się więc w tym miejscu przypadkiem. A okazuje się, że lokalsi zapewniają im w toku wydarzeń dostęp do informacji związanych z ich misją w Pradze. I to są informacje, których w żaden inny sposób nie mogliby uzyskać. Oni mieli do nich jakiś tam lekki dostęp wcześniej, bo okazuje się, że mamy tutaj w tym zeszycie i w kolejnym nawiązanie do wydarzeń z dobranocki, a więc z zeszytu piątego, z pierwszego sezonu, co jest niesamowite. I to gdzieś bardzo doceniam. Tak, no to pokazuje na ile ruchów do przodu tutaj Tomek Kątny z Markiem Turkiem pewnie myślą o tej fabule całościowej wydziału. Tak, i to jest super. I moim zdaniem szkoda, że oni do tego nie nawiązali tutaj. Jakoś tak bezpośrednio do tych wydarzeń z Dobranocki, bo ja na to trochę przypadkiem trafiłem, tak naprawdę przeglądając te poprzednie no ja zaszyfy. Ja zawsze nie wpadłem, nie będę ukrywał. Więc, no ale i tak doceniam. nie Ale chodzi mi o to, że tutaj wszystko byłoby spoko, gdyby lokaliści mieli jakąś wyraźną motywację, nie? by pomagać naszym członkom Wydziału Siódmego, gdyby byli winni mi jakąś przysługę, gdyby na przykład Wydział Siódmy tutaj wpadł, pomógł rozwiązać jakiś problem i w ramach właśnie zadośćuczynienia, podziękowania otrzymał dostęp do tych informacji, a w sumie no to bohaterowie napatoczyli się przypadkiem, prawie zabili, tak skosili autem lokalsa, pobalowali za friko, jeszcze dostali te ściśle tajne informacje. Tam na sam koniec pojawia się informacja w tym zeszycie na przedostatniej stronie o wstawiennictwie pewnej postaci. Zakładam, że postaci z upiora, ale tak jak mówię, to się pojawia post factum i ja nie do końca to kupuję. Tak? No nie znam nie wiem, hierarchii istot mitycznych może do końca. Nie wiem, jak to tam może działać, ale no, jaki jest interes tej postaci? A jeżeli też jest potężna, ma wszędzie swoje dojścia i tak dalej, to czemu tak komplikować sprawę zamiast po prostu podrzucić trop tak bezpośrednio, nie? Troszkę moim zdaniem to jest naciągane i tak jak mówię, moim zdaniem samo to pojawienie się tej wioski jest ważne, no bo to powraca w tym kolejnym zeszycie i mam bardzo mocny wpływ na to, jak odbieramy finał, co ty mi dzisiaj uświadomiłeś zresztą, ale te wydarzenia są takie no groby lićmi szyte. To jak się czyta, no to się na to nie zwraca uwagi, nie? ale mm -hmm. jak się potem tak zastanowiłem, no dobra, ale tak właściwie bo też się zastanawiam, a może to jest tak, że ta osoba, co im wpadła pod auto prawie, no to, że to było celowo, ale nie, tam jest wprost napisane, że no, to był wypadek, nie? że no, prawie by ją zabili. No wiesz, z kolei y, ostatnie kadry, kiedy Szymon Wilk, bo to chyba on jest tutaj na tym kadrze, ustawia ten znak, no to jednak sugerują, że to absolutnie nie był przypadek, tylko że oni się tam znaleźli, bo mieli się znaleźć, ale ja ci powiem, że ja mam jeszcze troszeczkę inny problem. A w sumie, że, Ale wiesz, może to też tak było, bo ta wioska nie chce być znaleziona, nie więc mylą tropy. Ja to tak odebrałem, ale... No, ja raczej odebrałem właśnie to tak, że oni się tam mieli znaleźć, tylko mhm. mój problem jest troszeczkę inny, że tutaj mamy bardzo mocno trochę rodem z superbohaterszcyzny podbitą stawkę, że wiesz, że do tej pory no, mieliśmy raczej małe sprawy skupione wokół jednego konkretnego wydarzenia i Tutaj, kiedy nagle, nagle w zasadzie wyskakuje nam ta nadnaturalna rewolucja, czy perspektywa, bo to może jeszcze nie rewolucja to za dużo powiedziane, ale perspektywa nadnaturalnej rewolty, to dla mnie to jest całościowo dyskusyjne, no bo z jednej strony ja widzę te okruszki, które były rzucane, nie? rozmowa w upiorze, właśnie to co sygnalizujesz, to co znalazłeś w dobranocce, tam w letnikach też przecież chyba już były pewne nawiązania do mhm. tych istot mitycznych i do spotkań z nimi y, członków wydziału, więc... Y, ja z jednej strony widzę te okruszki, że to gdzieś ten świat mityczny w Wydziale Siódmym cały czas był, ale wiesz, problem z tym jest taki, że mówię, to nagle nam bardzo mocno podbija skalę z jednej strony, a z drugiej strony wydaje mi się to o tyle dyskusyjne, że panowie obrali sobie jednak dosyć specyficzny pomysł na całą serię, czyli o oparcie tego na motywach czy kanwie prawdziwych wydarzeń, zdarzeń, i jakichś rzeczy, które realnie w historii się wydarzyły i nagle, wiesz, próba wpisania tej nadnaturalnej rewolucji w to wszystko mi nie do końca działa, nie, bo to, wiesz, to jest zawsze trochę Problematyczne, kiedy my teoretycznie wiemy, znaczy w praktyce wiemy, co się wydarzy albo co się nie może wydarzyć. No a tutaj tak trochę jest, że wiemy, że idąc tym tropem wydarzeń historycznych, no to w tej Pradze i po drodze do Pragi tak naprawdę no, nie ma prawa się wydarzyć nic. Mogę coś wtrącić? Jasne, Wal. Bo z jednej strony my wiemy, że no nie mogą zmienić nagle historii, historii nie? Mm -hmm. Ale to jest też o tyle wygodne, że skoro historia jest już nam znana, no to po prostu wiemy, że Wydział Siódmy da radę. I tyle, że po prostu powstrzyma rewolucję, powstrzyma to, co się może wydarzyć, tylko że to sprawia, że, że te wydarzenia nas nie obchodzą trochę, nie? No mm -hmm. bo skoro my wiemy, tak. że Wydział Siódmy musi zapobiec tym wydarzeniom, no bo to jest historia, która już się wydarzyła. Ten komiks stara się być właśnie w tej warstwie realistycznej gdzieś tam temu wierny. To trochę nas mniej to obchodzi, ale to nawet gdyby to nie była nasza historia, nawet gdyby to był świat wymyślony, to ja mam problem z tą skalą. Ja o tym mówię teraz recenzując na przykład filmy z MCU, mhm. i że w ogóle superbohaterskie, bo to głównie one cierpią na ten problem. Kiedy mamy ratować życie kolegi, przyjaciela, dziewczyny, siostry, cioci, czy sąsiadów, czy jakichś jednostek, no to to zazwyczaj wiza czytelnika porusza. Kiedy zaczynamy ratować świat, no może tutaj jeszcze nie ratujemy świata, nie? ale w sensie no ta skala jest rzeczywiście ogromna, no to to się zaczyna robić trochę mydłe. Ja mam tkapkę problem z tym, że bohaterowie jak gdyby zetknęli się tutaj z tą mitologią, paranormalnością na wielką skalę, tak mhm. naraz, wszystko, wszystko wszędzie naraz, a w sumie za bardzo nie zareagowali na to, nie? oczekiwałbym jednak większej reakcji z ich strony, nawet jeżeli to są osoby świadome tego, że coś takiego istnieje. Znaczy tak, no to, to jest też ten problem i wiesz, to nie jest tak, że tego nie można zrobić, bo to mówię, ja mam wrażenie, że ostatnio regularnie w podcastach wracam do tego przykładu, czyli do Łotra 1, gdzie od początku wiemy, czym to się skończy, czyli udanym pozyskaniem planów gwiazdy śmierci, ale i tak napięcie w tym filmie dało się kroić po prostu nożem, więc to, to można zrobić, ale tutaj, no mówię, trochę mi to, że ta skala jest tak duża i to, że my wiemy, że tak naprawdę do niczego tutaj jakiegoś, do jakiegoś przełomu raczej nie dojdzie, to mówię, ja się zgadzam z tym, co ty powiedziałeś, że trochę to mnie jako czytelnika nie obchodzi i faktycznie ja o tym tak nie myślałem, nie? Z perspektywy reakcji naszych bohaterów takiej trochę powiedziałbym przytępionej, ale faktycznie coś w tym jest, że my do tej pory mieliśmy, nawet jeżeli mieliśmy te spotkania z nad naturalnym to, to były raczej takie pojedyncze, nie? któryś z bohaterów się z tym w zasadzie zetknął, i tyle, a tutaj nagle cała ekipa trafia w środek tych wydarzeń no i mówię, no to jest sympatyczne, sympatyczne takie spotkanie, mówię, tu są zabawne żarty, wiesz, to nagrywanie się z Langego ta scena na przykład z Szymonem Wilkiem, który nagle sobie uświadamia, że to znajdują się w takim miejscu, jakim się znajdują, tu są fajne momenty i wiesz, gdyby to była właśnie paradoksalnie historia taka oderwana, nie? Na zasadzie po prostu takiego zwykłego filerka, nie? że jadą gdzieś na wyprawę i, i trafiają do takiego miejsca, to przecież Archiwumix też miało takie chociażby odcinki, nie? gdzie nasi bohaterowie trafiali gdzieś przypadkiem zupełnie i trafiali mhm. na sprawę. I gdyby to było na takiej zasadzie, mi by się to przyjemniej czytało. A tak mówię, ja miałem nieodparte wrażenie, że ta historia nawet autonomicznie się niespecjalnie broni, nie? że, to, że czuć, że to od początku mamy to wprowadzenie, które bazuje na wcześniejszych wydarzeniach i w zasadzie no bez puenty w postaci Pragi no to sam raj no jest tylko elementem układanki tak naprawdę. Mhm, tak. I ja myślę, że tutaj problemem też są ilustracje. One są tym razem bardziej kartonowe co nawet ma sens w kontekście akurat takiego zeszutu, gdzie mamy sporo tych mistycznych istot. Troszkę mnie zdziwiło to, że nasi główni bohaterowie trójkapanów są naszkicowani, jakby no dawno się nie golili i w ogóle byli po ciężkich przejściach, trochę wyglądają jak typy spod Ciemnej Gwiazdy, no ale okej. Okay. W każdym razie to, co dla mnie jest problemem, to fakt, że w tej karczmie mamy wielu bohaterów i jasne, oni są trochę bohaterem zbiorowym i tak też są na ogół rysowani jako taka masa, bez wielu detali często, są maśnięci tym samym kolorem i na ogół nie mam z tym problemu, ale gdy na przykład właśnie Szymon Wilk spostrzega, co jest grane, Nie on tam rzuca, panowie, mamy problem, to my widzimy taki większy kadr z tym tłumem i dla mnie ten kat jest totalnie nieczytelny. Ja totalnie nie wiem, co się tutaj y, dzieje do końca. Mamy siedem postaci w kolorze, reszta zaś jest właśnie taką plamą y, szaro-niebieską i ja nie wiem, kto tutaj jest człowiekiem, a kto istotą mityczną. Kolor mają nasi ludzie, ale też, y, nie wiem, ta istota z głębin, ta malutka istota, rogacz, typ tym nie wiem, plastrem salami pod nosem, pod okiem, przepraszam, kobieta na pierwszym planie. Ja w sumie nie wiem właśnie, czy ona jest człowiekiem, czy też nie. Ma jakieś dziwne symbole na twarzy. No dla mnie to jednak powinno być totalnie czytelne. Ja w ogóle też nie wiem w tej karczmie, czy to, co my widzimy, to widzą wszyscy, czy to widzi tylko Szymon Wilk, tak? Czy może Wilk to wyczuwa, a ilustracja nam po prostu mówi, co on wyczuwa, Totalnie jest to wszystko dla mnie niejasne. Mamy na przykład kadr, w którym wilk no, się budzi jak gdyby i widzi u fauna barmanki i lekarza czerwone ślepia, co by mi sugerowało, że wszyscy są istotami mitycznymi nie? i że wilk może mhm. wyczuwa w ten sposób. To jest tak oznaczone, ale... Potem mamy kadry, gdzie no faun mówi, że żyje z ludźmi za pan brat, więc założyłem, że tam też są ludzie po prostu na miejscu i mamy obok tego lekarza i barmankę, założyłem, że oni są ludźmi, ale na innym kadrze barmanka znowu wypowiada się jak gdyby w imieniu tych istot mitycznych, mówi coś na zasadzie, że my też mamy swoich agentów, więc ja serio nie wiem, kto jest kim. Ja po lekturze komiksu i po przekratkowaniu go jeszcze... Okej, okay, może coś mi umknęło dalej, ale ja zgupiałem. Ja nie wiem, kto tu jest człowiekiem, kto jest istotą mityczną i dlaczego właśnie niektórzy są w kolorze, niektórzy są plamą i kto jest jeszcze kim. Tu są pewnie jakieś nawiązania też do folkloru czeskiego, czy słowackiego, czy czechosłowackiego. Kilka jest gdzieś tam czytelniejszych, nie jak wodnik, ale... Coś mi mogło też umknąć, no ale mam tutaj jednak zarzut do tej strony graficznej. Ja całkowicie też rozumiem, że gdyby Łukasz Pawlak miał z detalami rysować każdy kadr, no to ten komiks by się ukazał, nie wiem, rok, dwa lata później, także to by była jakaś absurdalna praca. Ale moim zdaniem dwa, czy nawet ten jeden, tak, taki całkowicie czytelny kadr no są konieczne i też można by kolorami czy jakąś aurą właśnie oznaczyć, kto jest człowiekiem, a kto nie. Tak jak się bawiliśmy aurami w Sawasanie, tak tutaj nawet w prostszy sposób nie można by, myślę jakoś to ukazać, nie wiem, dać inny kontur postaci, cokolwiek, bo w trakcie takiej szybkiej lektury to może jakoś bardzo nie przeszkadza, jak się nie skupiamy, tylko po prostu lecimy, nie, co się dzieje, co się dzieje, przewracamy strony szybciutko, ale gdy się na moment zatrzymamy, no to ja zgłupiałem. Ja ci, ja ci powiem, że aż takich problemów nie miałem, w tym sensie, że ja bardziej założyłem, nie wiem, trzymając się chociażby postaci barmanki, że ona mówi my, na zasadzie my, którzy jesteśmy tutaj w tej tej społeczności, więc ja założyłem, że ona jest człowiekiem, tak jak ten młody staruszek jest człowiekiem i on po prostu z tym faunem... Ten młody staruszek, niski staruszek. Mały, mały staruszek, tak, tak, niski staruszek, mm -hmm. dokładnie, sorry, który, który tutaj się nam w, też w pewnym momencie pojawia z tym faunem, że oni są ludźmi, no faun jest właśnie przedstawicielem istot mitycznych i ja aż tak dużych problemów nie mam, natomiast zgadzam się o tyle, że te rysunki są bardzo nierówne. W tym sensie, że są rysunki, które mi się bardzo podobają. Jak na przykład mamy chociażby portretowanie tej gospody, to i kolorystyka i trochę... Taka zaburzona geometria tej przestrzeni do mnie trafia. Te sceny nad tym stawem w zasadzie większość mi się podoba. Z, czy to nasz hrabia, czy ta kwestia tej komunikacji właśnie z Pragą, to jak to jest narysowane, to jest naprawdę dobrze i, i to ma fajny klimat. Ale faktycznie z drugiej strony, na tle tych kadrów, które tutaj wyróżniam, no są rysunki, które są w takim stylu bardzo niechlujnym, i właśnie tak jak ty tutaj mówisz, że masz problem, to ja nawet nie tyle, że właśnie kto, kto tu jest kim, tylko no, w takich tych kadrach zbiorowych to, to czuć, że to jest takie, no nazbyt wiesz, lekko potraktowane, mam wrażenie, nie? Szkicowe czy coś. Tak, nie? Tak, Ale tak. właśnie zobacz, bo te postacie jako grupa w tle, nie? że ja nawet nie wiem kto tam jest kim, oni są tym takim Szarawym, no, tak, ciemnym, tak, tak, tak, yy, niebieskim tak. potraktowane. Nie? I potem na przykład upiory też są w te, podobnym kolorem, tak tam, no minimalnie A ci nie? Tu ale... wydaje mi się, że tutaj akurat to kolor nie gra. Rozumiem, że to tego byś oczekiwał, ale według mnie to nie jest absolutnie spójne, bo po prostu mi się wydaje, że to jest tak, że nawet jak zestawić sobie ten kadr właśnie jeden, kiedy oni wchodzą i później kiedy Szymon Wilk mówi panowie mamy problem, to według mnie jest tak, że tylko on to widzi a reszta nie. Przynajmniej do, w tym momencie w knajpie, tak jak tam nawet chyba Lange coś takiego mówi, że może coś tam kątem oka dostrzegam i wydaje mi się, że oni wszyscy to zaczynają widzieć dopiero gdzieś tam nad stawem, kiedy trochę ta cała społeczność się przed nimi otwiera i ujawnia, nie? Ale na początku w tym barze tak nie no jest. No tak, ale wiesz, fabularnie spoko, nie? Bo wilk wiadomo, że jest specyficzna, dodatkowa jeszcze jest upojona alkoholem i to też specyficznym alkoholem, ale moim zdaniem to powinno być jakoś jasno nam pokazane, pokazane, no, typu, nie ja wiem, mamy zgadzam. dwa kadry z perspektywy Langego i Dobrowolskiego i dwa kadry, czyli jeden tak z perspektywy Wilka, gdzie właśnie ten świat wygląda inaczej, nie? Że, gdzie on dostrzega prawdę, a tutaj tego nie ma i ja autentycznie kartkowałem w tej i we w tej się zastanawiałem, co jest grane, więc to mi nie podaże. Nawet nie jest problem tak z samą kreską, nie, tylko z tym, z tą klarownością, co widzę. Mhm co jest nadprzyrodzone, a co nie. No dobrze, no to do dodatków przechodzimy chyba, nie? Mhm. To tutaj znajdziemy trochę skanów gazet, a także szkic hrabiego i fauna oraz konfrontacji dwóch księży. Ilustracje opatrzono oczywiście komentarzami z tajnych akt SB, a to są zawsze fajne smaczki. I na końcu znajdziemy jeszcze alternatywny projekt okładki Łukasza Pawlaka. I powiem Ci, że przez to, iż tutaj mamy... No, więcej tych nowych postaci mitycznych, mhm. to ja bym był mega content, gdyby też więcej informacji o nich znalazło się w dodatkach, nie? Może, nie wiem, jakiś zeszyt specjalny będzie coś takiego zawierał, bo tutaj na przykład na całą stronę dostajemy ilustracje i informacje o faunie i to jest super, nie? Taki mini bestiariusz. Tylko, że to jest ta jedna strona. Wolałbym, gdyby to były ze dwie strony i ze cztery postacie zostały tak przedstawione. Ale no, to... no przynajmniej hrabia, szczególnie, że ta postać chyba nam się zadomowi na dłużej, to hmm. wydaje mi się, że jakiś kontekst dla tej istoty to by się przydał, albo byłby wręcz wskazany, o, tak bym powiedział. Mm -hmm. Też tak myślę. No dobrze, ale tak jak słyszycie, podkreślamy, że dla nas to jest preludium. Dla tego zeszytu 15, czyli walki. I mówię walka, no bo ten tytuł jest pisany przez V, a z dzióbkiem LKA, ale to tak naprawdę jest słowo oznaczające wojnę. I ten zeszyt Walka, Wojna zawiera ilustrację Janusza Pawlaka, czyli Clarence'a Weatherspoona, kolory Mateusza Sporka. No i właśnie za okładkę podstawową odpowiada Pawlak, Weatherspoon, a za limitowaną Przemysław Truściński. No i Jerry, co sądzisz tutaj? Jeden z tych przypadków, kiedy obydwie okładki to petarda, jak dla mnie. Superson. Nieważne, którą sobie wybierzecie, one są ponownie w skrajnie innym klimacie, bo na wersji podstawowej mamy gargulca na radzieckim czołgu, który z tej gwiazdy radzieckiej właśnie tak jakby tam, nie wiem, krew upuścił, a na tej wersji alternatywnej mamy golema w takim korytarzu z bardzo charakterystycznym też ułożeniem jakiś płytek na tym korytarzu super wyglądają jedna i druga. Także mówię czad dla mnie. Mm -hmm ja tu chyba jestem troszkę bardziej po stronie tej podstawowej ja w ogóle w pierwszej chwili <śmiech> myślimy to jest jakiś znowu kozioł jakiś diabeł z rogami czy coś ale tak jak mówisz tak naprawdę to jest gargulec na radzieckim czołgu i pomysł mi się bardzo podoba ale ja mam trochę problem z kolorami bo tak jak powiedziałeś no tutaj z łapka gargulca spływa ta czerwona waciecz i tym samym kolorem jest wymalowana ta gwiazda na czołgu tylko no to miała być krew a ten kolor jest jednak taki jasny pastelowy na przykład w sieci to w ogóle może to są ustawienia mojego monitora, ale ta okładka ta, ta nie jest taka wręcz pastelowa łososiowa trochę i dlatego ten kolor mi trochę nie grał gdyby była trochę ciemniejsza chyba bym ją oceniał jeszcze lepiej a ta druga ten golem wynurzający się z podłogi jest w porządku ale do mnie nie do końca przemawia przechodzenie między powierzchniami, bo to wygląda trochę tak, jakby ktoś narysował to pomieszczenie, mm -hmm. narysował golema, wyciął golema i nakleił go nie, na ten rysunek pomieszczenia. <śmiech> Rozumiem. I w komiksie też pojawia się coś takiego, ale tam golem ma obwódkę. Nie? To jest taki no, nie portal, ale to przenikanie materii tam jest czytelne, a tutaj ja tak trochę nie wiedziałem, nie, nie załapałem w ogóle przed lekturą, że ten golem on wystaje, nie? Ja myślałem, że on jest jakoś ucięty czy coś takiego, no ale to może tylko ja. Ona ogólnie też jest ok i przyznam, że ja nie mam bladego pojęcia, co za przestrzeń my tutaj widzimy, nie? Bo zakładam, że ta nietypowa podłoga ma być charakterystyczna, ale to trzeba będzie dopytać twórców, skąd ona się wzięła, bo tego nie odczytałem. No dobrze. Mamy dalej rok 1968. W czechosłowackiej Pradze trwa polityczna odwilż, którą próbują zdusić siły wojskowe układu warszawskiego. W ogarniętym chaosem mieście członkowie wydziału tropią dysydentów planujących rewolucję i przekazanie władzy w ręce mitycznych istot. I to jest bezpośrednia kontynuacja tego poprzedniego zeszytu, więc dalej śledzimy losy Wilka, Langego i Dobrowolskiego. Wykorzystując informacje uzyskane w raju, nasza trójka prowadzi śledztwo w Pradze. Armia radziecka chce zdławić piaską wiosnę, ale tytułowa wojna może zyskać właśnie trzecią stronę konfliktu, mianowicie tego okładkowego golema, między innymi, czy gargulca. W sumie te postacie są tutaj powiązane. No i my się zastanawiamy, czy naszym bohaterom i w jaki sposób ewentualnie uda się powstrzymać tego nowego przeciwnika, zanim właśnie mityczne istoty wyjdą na ulicę Pragi zajęte przez wojsko i doprowadzą do jakiejś masakry. Zresztą też, jak być może wiecie, no to legendy o golemach też często mają wątek buntu istoty mitycznej, tego, że no golem może nam służyć, ale wcale nie musi. I tutaj też trochę tym pogrywamy, nie? że być może nawet jeżeli w sprawie słusznej wykorzystamy siły nadprzygodzone no to niekoniecznie efekt końcowy będzie zadowalający dla nas i no może się to odwrócić przeciwko nam wszystko no i tutaj to co jest ważne na początek do zaznaczenia to że to jest chyba pierwszy zeszyt z tych standardowych który jest powiększony w tym sensie nie formatu ale objętości bo do tej pory to chyba taki przypadek to mieliśmy przy okazji sztormu, który jako ten zeszyt specjalny był dłuższy, no a tutaj ta historia jest o nieco większej objętości, a ja ci powiem, że i tak miałem poczucie, że trochę to wszystko zbyt mocno galopuje, przynajmniej jak dla mnie, w tym sensie, że tak jak ty mówiłeś, że w przypadku raju miałeś trochę problem z nie wiem, z motywacjami, czy ze związkami przyczynowo-skutkowymi, tak tutaj to tego problemu raczej mieć nie można, bo tu raczej to jest taka historia, która nam dosyć mocno wykłada kawę na ławę. Natomiast miałem lekki problem z tym, jak szybko te wydarzenia po sobie następują i wiesz, jak Problemy z jednej strony są mnożone, a z drugiej strony jak błyskawicznie postaci sobie z nimi radzą i całościowo pod tym kątem jest to dla mnie dosyć dyskusyjnie poprowadzone, bo z jednej strony Znów są tu bardzo fajne patenty, bo ja uważam, że sam ten pomysł na wykorzystanie folkloru żydowskiego z kolemem w centrum, to jest bardzo ciekawa rzecz. Tym bardziej, że jest to zintegrowane jakby z dwoma wątkami historycznymi, czyli z jednej strony właśnie z tą praską wiosną, z drugiej strony z kolei z tym narastającym, narastającą niechęcią i nastrojami antyżydowskimi, które w ówczesnym bloku wschodnim się zaczynały panoszyć, więc to wiesz, to, to nam ładnie spina ten folklor żydowski właśnie Wszystkie te, te wątki. Natomiast no mówię, no trochę, wiesz, za szybko przeskakujemy od tego, że nasi bohaterowie ledwo się pojawiają, już wpadają na trop, już jest potyczka z golemem, a później już nie ma golema i w zasadzie <grym> I, I finał. Nie? I to tak nie czułem paradoksalnie, że mamy do czynienia z powiększonym objętościowo zeszytem, bo, bo z, mamy tutaj gonitwę. No i też przyznam, że w końcówce przynajmniej jedno, jak nie dwa rozwiązania są dla mnie dosyć dyskusyjne, ale to, to zostawię je sobie na y, dalszy fragment z podcastu. Mm -hmm. Rozumiem to, aczkolwiek tutaj mi to aż tak mocno nie przeszkadzało, gdyż ja to sobie chyba w głowie jednak troszkę tłumaczyłem tym, że ten czas wcale nie zajwanie aż tak mocno. Gdyż na przykład początkowym problemem jest to, że armia radziecka ma gdzieś Wydział VII, nie? I tam tak, tak, tak. stwierdzają w ogóle, co spadajcie, nie? W ogóle my teraz to jest teren ZSSR i dziękujemy. No ale potem pojawia się ten łącznik, powiedzmy oficer, który no, ma więcej do powiedzenia niż jakiś tam pierwszy, lepszy wojskowy który sobie pilnuje swojego czołgu na ulicach Pragi. No i to jest jakoś tam logiczne jeszcze, nie?, że to tak szybko udało się rozwiązać, no bo de facto Blok Wschodni pewnie oczekuje, że nasz Wydział Siódmy pomoże z tym realnym zagrożeniem i tutaj jakiś, no właśnie, żołdak, co wyżej niż pupę ma, no to nie będzie przeszkadzał w misji, ale potem rzeczywiście to jest troszkę taki. Ping-pong, że jest problem, i bum, nie ma problemu. Jest problem, nie ma problemu. Przy czym to nadal gdzieś tam jest logiczne w świecie przedstawionym, no bo rzeczywiście. Mhm. E, tak, tak, tak. To jest ugruntowane w tym, co czytaliśmy we wcześniejszych zeszytach i w tym, e, że na przykład nasi bohaterowie mogą mieć jakieś tam znajomości, więc ja to gdzieś tam kupuję. Bardzo podoba mi się wątek golemowy całościowo. Mhm. Ja opowiadałem w nawiedzonym podcaście o filmie *Odity* Dom Osobliwości, gdzie tam właśnie wspominałem, iż no golem to jest fascynująca istota, w sumie rzadko mimo wszystko relatywnie wykorzystywana w popkulturze. Tutaj totalnie mnie rozbroił wątek tego, że mamy starego, tego właśnie historycznego, mitycznego, legendarnego, znanego i w Czechach, i w Polsce golema bez głowy. I moją pierwszą myślą, jako no nuba w temacie tutaj okultyzmu żydowskiego, było to, że głowę pewnie można ulepić, ale nie wpadłbym na to, że głowa może wyhodować drogie ciało. Nie? I tutaj te rozwiązania fabularne mi się mega podobały. A to, że to pędzi, no to pędzi, tak? Tu się zgadzam, ale to, to, to też jest fajne, bo to jest właśnie zawsze dynamiczny, nie? Tak jak poprzedni, mhm, troszkę tak, przestaną w takim rozkroku wręcz, tak tutaj cały czas coś się dzieje i ten zaszczyt jest sporo dłuższy, nie? Bo z 32 stron na 48 skoczyliśmy, a nie czuć tego. Jako przeczytałem nie, w, w mieniu oka i. No bo tutaj też nie ma co ukrywać, że. W momencie, kiedy nasz golem wchodzi na pełnej na scenie, a to jest tuż w zasadzie za połową, czy, czy prawie że równo w połowie komiksu, to już się zaczyna taka bardzo dynamiczna akcja. I ja Ci powiem, że tutaj bym chciał poruszyć ten jeden wątek, który uważam, że jest dosyć dyskusyjny, czyli kwestia y, Szymona Wilka bo nagle okazuje się, że Szymon Wilk to jest zimowy żołnierz. Tak. I, tak. <laughs> I po prostu trochę nie wiem, czego ja się spodziewałem, no bo wiesz, to, że Szymon Wilk jest, czy ma w sobie coś specjalnego, nie? że on jakby ma wgląd jakiś w, te, w tę nadnaturalną stronę czy za kotarę, że, że tak to ujmę trochę rzeczywistości, tak. obrazowo. Mm -hmm. tak, kotarę rzeczywistości. To, że właśnie on miał jakieś tam przeboje z tą służbą bezpieczeństwa i tak to, dalej, to my jakby wiedzieliśmy. Natomiast no jakby ja totalnie nie spodziewałem się, że to pójdzie w takim kierunku tak bezpośrednim, gdzie dosłownie tu nawet na kartach komiksu pada sformułowanie o programowaniu tego bohatera. No wydaje mi się, że to jest cokolwiek dyskusyjne, bo no ja trochę przede wszystkim z tej perspektywy to nie do końca rozumiem, wiesz, tę wyjątkowość Wilka i te jego mm, jakąś... Koniunkcję czy konotacje do tego świata nadprzyrodzonego. Znaczy, no bo... ja się śmieję, nie, bo mi się to podobało nie tutaj, wiem. ale też mam wątpliwości odnośnie tego, co z tym zostanie zrobione dalej, bo miałem wrażenie, że to jest prowadzone w totalnie innym kierunku, nie? Właśnie bardziej. Tak, o, bo to jest, bo to do tak jest. Do tej pory mhm. czułem, że on jest doświadczony przez życie, nie? Że ma e, właśnie jakąś wyższą wrażliwość na nadprzyrodzone. Dokładnie tak. I e, jeszcze ostatni odcinek, czyli raj, a czy ostatni zeszyt, Sugerował właśnie, że to działa w dwie strony. Nie tylko Wilk rozpoznaje z jakąś tam łatwością to co nadprzygodzone, ale też świat nadprzygodzony, tak jest wrażliwy na Wilka, więc zrobienie z niego tutaj no, maszyny do zabijania było kontrowersyjne, ale no, ja jest, zakładam, że Turek i kątny mają jakieś wytłumaczenie. Niech gdzieś tam po drodze dostaniemy. Więc ja jeszcze nie kręcę głową, tylko z wyczekiwaniem wypatruję tego momentu, nie? gdy poznamy więcej detali, ale... No, zaskoczony byłem. No tak, dlatego mówię, że to jest po prostu kontrowersyjne na tym etapie, bo to ja się zgadzam, to się totalnie sprawdza. No, mamy dynamiczną, efektowną potyczkę. Wydaje mi się, że w kontekście właśnie rozwiązania problemu Golema no, to, to ma totalnie sens. Tylko no, po prostu to ładnie ująłeś. No, ja też się spodziewałem, że to pójdzie w nieco innym kierunku. No i na ten moment... Poczułem się trochę rozczarowany, natomiast, ale no, to też ma sens w sumie w kontekście azylu, nie? tego zeszytu azyl. Tak, ma, ma, to, ma, ma to można ma. z tym bardzo łatwo powiązać. Nawet ja na tym etapie nie jestem w stanie uwierzyć po prostu, że właśnie tam go programowano i tak dalej. Tak, tak, nie, no wiesz, to, to można przede wszystkim też to jeszcze pociągnąć w różne kierunki, no bo tam pada też taka sugestia, ten golem rzuca, że teraz to tobie przypadnie korona, więc wiesz, tu znów mamy jakieś sugestie co do mhm, związku wilka z tą stroną nadprzyrodzoną, więc mówię, to nie jest coś, co ja bym Chciał tu bardzo krytykować, no bo y, zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi, i tak naprawdę pewnie do końca gdzieś tam, nawet i serii. Może być tak, że twórcy będą ten wątek eksplorować, i no, za parę naście, na przykład numerów, jak się spotkamy i zobaczymy, gdzie finalnie z tym jesteśmy, to wtedy y, ja to jakoś ocenię. Po prostu tu mnie to jakoś tak zdziwiło, nie? Mhm. Mm no dobrze, to zanim o finale jeszcze tym absolutnym, może porozmawiajmy chwilkę o ilustracjach. Sam wybór na tak, Janusza Pawlaka Myślę, że był dosyć oczywisty w tym wypadku, bo w tym komiksie, jak słyszycie, intryga kręci się wokół żydowskiego golema, a Janusz Pawlak wydał książkę o Żydach Kutnowskich, a także ilustruje komiks komisarz Überscher, w którego czwartym numerze pojawia się golem, więc no czemu miałby nie ilustrować akurat tego zresztą wydziału siódmego. Powiem Ci, że mnie się bardzo podobają ilustracje przedstawiające architekturę, te gargulce, auta, czołgi, one też wyglądają dobrze. Doceniam też Golema, sceny walki, ten Horror Cielesny, który tutaj się pojawia, o tym nie mówiliśmy, ale w pewnym momencie, no Golem się jest pustoszenie i mamy także Horror Cielesny w tej drugiej połowie albumu, ale niestety ja mam problem z twarzami bohaterów bo tutaj wszyscy mają powiększone, wydłużone twarze głowy mężczyzn są kanciaste, kobiet zaokrąglone, oczy to często kreski po prostu na twarzach brakuje warg, jak gdyby ust, bohaterowie przez to mają takie jakby grymasy na twarzach się przez to, że Janusz Pawlak nie rysuje tych ust no to Dobrowolski, Lange i Wilk na większości kadrów wyglądają jakby zagryzali zęby jakby w tym momencie po prostu mieli jakiś szczękościsk i jakoś mi to nie przeszkadzało w trakcie lektury mocno, ale to absolutnie nie jest mój styl rysowania postaci. No nie. A dowiedzieć, że dzisiaj się trochę uzupełniamy w opiniach, ale ja pozwolę się troszeczkę nie zgodzić, bo z jednej strony jest tak, że te kwestie architektoniczne na przykład, czy kwestie golema, tych różnych galgulców, maszkaronów, to, to jest wszystko dobrze rysowane, natomiast ja mam dwa inne nieco problemy z tymi rysunkami. Po pierwsze to jest kwestia tła. Uważam, że tutaj Trochę ja nie wiem, czy pierwszy raz, bo już tak nie chcę historycznie mówić, że, że zupełnie pierwszy, bo być może już wcześniej był jakiś taki zeszyt, ale tutaj miałem trochę problem, że na części kadrów miałem poczucie, że po prostu brakuje tła. Że, że wiesz, że mamy, nie wiem, jakąś tam scenę walki, albo nasze postaci są prezentowane i one stoją trochę w próżni. Wiesz, mamy jakieś, nie wiem, pomarańczowo-niebieskie tła w zasadzie w całej końcówce i tam często nic nie ma. nie Mamy golema, albo mamy któregoś z naszych bohaterów, albo mamy gargulca, albo mamy, nie wiem, lufę czołgu i mamy puste tło z tyłu, co jest z, z jednej strony no, uz uzasadnione pewnie znów formułą produkcyjną komiksu. Nie jest to jakiś wielki problem, ale troszeczkę mi tutaj to mhm, przeszkadzało. Szkic mógłby, był, czy ale budynku w tle, jakiś zarys, cień, dokładnie coś Dokładnie no. tak, ale wydaje mi się, że to jest w ogóle trochę problem koloru w kontekście właśnie Pawlaka, no bo tak jak zauważyłeś, to jest twórca komiksowy, zresztą ty przecież chociażby było Josephine, jeżeli ja dobrze pamiętam, kiedyś nawet w Nawiedzonym opowiadałeś, który raczej mi się kojarzył z kreską czarno-białą. Mhm. i tak, tak. Wydaje mi się, że troszeczkę wychodzi właśnie ten problem, że to jest komiks kolorowy, a Pawlak raczej chyba preferuje wydaje mi się i lepiej się czuje w kresce czarno-białej i wydaje mi się, że właśnie paradoksalnie, czy ten problem z tymi tłami, takimi jednolitymi, wiesz, pociągniętymi wiaderkiem w pęcie na zasadzie narzuć kolor na tło, to to jest właśnie z tym związany. I też ja miałem problem z niektórymi scenami walki, szczególnie, nie wiem, jak właśnie mamy te sekwencje, kiedy Golem robi masakrę, to są kadry, które wyglądają super, ale na przykład mamy taki kadr, jak nie wiem, jak jacyś żołnierze spadają na, na ziemię i sobie roztrzaskują głowy, no to wygląda aż niedorzecznie, ale... To... A ja, ja długo się zastanawiałem, co jest na tym kadrze, ja, ja, nie, ja, ja Załapałem potem tak, że on spada w tym momencie, ten żołnierz, tylko tam nie ma momentu w rzucenia go. Więc ja się zastanawiałem, czy on wisi na czymś, nie? Czy, czy coś mu wystaje z nogi, Co ale, się dzieje? ale wiesz, to, to jest tak, że moim zdaniem, gdyby to było czarno-białe, to byś się nie zastanawiał. Bo to, to by było, wiesz, wtedy zupełnie inaczej od tej strony wizualnej, pewnie jakimś kreskowaniem cieniowanym, pociągnięte. Ta czerwień by się tak nie wybijała, a tak to no nie wygląda to, to dobrze i właśnie to mówię, wydaje mi się, że to po prostu to jest problem tego, że Pawlak się według mnie zdecydowanie lepiej czuje po prostu w komiksie czarno-białym, zresztą no, nie on odpowiada za kolory, tylko kolory robił Mateusz Sporek z tego co widzę mhm. I, i po prostu wydaje mi się, że tutaj troszeczkę coś ten aspekt kolorystyki nie zagrał, nie? I, I wręcz jestem ciekaw, czy na przykład nie było tak, że na takich czarno-białych plan autorstwa Pawlaka, czy tam na przykład właśnie jakieś to tło nie było, wiesz, jakoś tam kreskowane czy cokolwiek innego, a, a po prostu no tutaj w finalnym już projekcie no to, to wygląda tak jak wygląda. <śmiennie> Znaczy zakładam, że no nie było, ale byłoby gdyby ten komiks był czarno mm -hmm. no, pewnie tak. ale tu się zgadzam, bo mi to też zazwyczaj przeszkadza, tutaj trochę mnie mi przeszkadzało, bo to dlatego, że te tła znikają w tych scenach akcji, nie? że to, to są dynamiczne sekwencje, więc jakoś tam przez to przemknąłem, ale no rzeczywiście jest bieda, jeżeli chodzi o tła. No dobrze, to zanim przejdziemy do właśnie tego, jak się ten zeszyt kończy i tym samym jak się kończy ten e, cały sezon, znaczy nie będziemy mówić dokładnie czym się kończy, tylko jakie odczucia to w nas wywołuje, jeszcze chwilę o dodatkach porozmawiajmy. Tutaj znajdziemy ich niewiele w sumie, bo tam trzy strony na krzyż. Szkice plansz się pojawiają, ale też skany z czechosłowackich gazet z epoki, mamy mapkę z inwazji, czy menu... Czechosłowackiej restauracji u Iwana Groźnego i to mnie rozbroiło totalnie. Tak, tak, tak. Mhm. W tym menu sprawdzicie na przykład ile kosztował okupancki gulasz, albo ogień z karabinu maszynowego. Jeżeli zastanawiacie się teraz what the fuck, o czym oni mówią, to no, nie wytłumaczymy wam tego, bo nie znamy genezy tego menu. To jest kiedy powstało, gdzie się pojawiło, jaki jest jego origin story, ale jako taka satyra na ZSR i właśnie na inwazję na Czechosłowację, to jest niesamowite. Tam na samym dole czytamy na przykład Musiałem to sobie przetłumaczyć tak translatorem, ale czytamy tam, potrawy przygotowywał szef kuchni Breżniew, gotowali Kosygin i Podgorny, a przekonali ich do tego Ulbricht i Żywkow. No, mamy więc mema z czasów przedinternetowych. <laughs> Nie wiem, gdzie to Marek Turek czy Tomek Kątny, pewnie Turek wygrzebali, ale doceniam, bo jako dodatek to jest niesamowite. No, fajna rzecz. Chociaż pewnie niewiele osób w ogóle sobie to przetłumaczy, tak? No, ja teraz pomyślałem, że zamiast to, ja to przepisywałem na komputer, a mogłem może soczewkę Google po prostu włączyć. nie? Może telefon by to złapał też. Świetna rzecz. Na, na sam koniec po prostu 11 na 10. Ale podsumowanie. Jerry. Finał finałów. Zakończenie wątku naszej dodatkowej mitologicznej, mitycznej, mistycznej rewolucji. Co sądzisz o tym i o ostatniej stronie, która pokazuje też, jak wydarzenia właśnie zachodzą i po stronie Czechosłowackiej, i po polskiej. Wiesz co, nad tym komiksem od początku unosił się pewien fatalizm, ja bym powiedział. I tutaj no, już mocne wydarzenia przecież w trakcie komiksu zachodzą. Nie wiem, poznajemy przecież postać, która samego golema wprawia w ruch i to jak ona kończy, to już mnie wtedy tak Powiedziałbym trochę wybiło, bo to wydało mi się dosyć mocne. No a sama ta końcówka no jest bardzo mocno taka fatalistyczna, nie? no bo po prostu dochodzi z jednej strony do tego, o czym mówiliśmy wcześniej przy okazji raju, no że tu żadna rewolucja zajść nie może i, i że dojdzie do. Tej czy innej formy pacyfikacji tak naprawdę tej rewolucji, no ale tutaj okazało się, że panowie pociągnęli to jeszcze mocniej, dlatego że to nie jest tylko kwestia pacyfikacji praskiej wiosny, ale tutaj także widzimy i bardzo takie drastyczne wydarzenia zachodzące w tym świecie nadprzyrodzonym i widzimy wydarzenia już w Polsce w kontekście deportacji obywateli żydowskiego pochodzenia, czy, czy zmuszenia ich do wyjazdu, co też jakby raczej powinno być znane jako, jako fakt historyczny. No i w końcu mamy też jakby nawiązanie, takie spięcie kilku, znaczy jednego wątku, ale przewijającego się przez kilka numerów w tym sezonie, czyli tej armii duchów, która no, jak widzimy, być może jednak nadchodzi szerszą ławą, także no, taki bardzo mocno fatalistyczny jest dla mnie ten finał. Mocny, ale no, w wymowie nieprzyjemne, no, nie, nie ma co ukrywać, ale to, to nie jest źle, to wiesz, to akurat y, czasem takie negatywne zakończenie na, na finał sezonu to jest dobre rozwiązanie, nie? No bo to zwiększa jakoś tam napięcie, czy stawkę przed kolejnym sezonem. Mhm, tak, bo same wydarzenia w Pradze to jedno, ale pewnego rodzaju epilog, który dostajemy na sam koniec. On jest dość witowiskowy i rzeczywiście przygnębiający, fatalistyczny. My też o nim rozmawialiśmy troszkę dzisiaj, bo ja nie byłem pewny, czy ten kadr, który widzimy, to czy to jest raj, ta nasza karczma, czy może to jest nawiązanie do jakiegoś innego, nie wiem, pogromu, do którego doszło na terenie Rzeczpospolitej. Ale no nie. To jest raj na pewno, więc... No to robi wrażenie. Przy czym yy, powiem ci, że mi trudno to traktować jako finał czegokolwiek, tak mm -hmm, naprawdę. Tak. Bo dla mnie to jest po prostu kolejna misja, kolejna przygoda Wydziału Siódmego, gorzkie zwycięstwo, które. W w sumie właśnie nie wiemy, czy jest zwycięstwem do końca. I tutaj niewiele rzeczy zostaje tak ostatecznie domkniętych, a bardziej zostały znowu podłożone podwaliny pod ciąg dalszy. Tak? No bo zastanawiamy się, co się stanie z tą rosnącą armią duchów. Tak? Jakie są plany Leszego na przykład. Jak ta antysemicka nagonka wpłynie już tak bezpośrednio na członków Wydziału VII. Na losy chociażby Bogumiły Fischer. Co dalej? Z naszym zaprogramowanym Szymonem Wilkiem. Nie? Czy teraz będziemy używać tych jego mocy regularnie, czy, czy jak to działa w ogóle, nie? Czy, czy może to, to jest jednorazowa akcja, nie? Czy będziemy z nim o tym rozmawiać, czy nie? Kim lub czym tak właściwie Szymon Wilk jest? Dzisiaj się nawet też chwilę nad tym tutaj zastanawialiśmy. I takie pytania pewnie można mnożyć. No i też podsumowując troszkę cały ten sezon, on moim zdaniem wypada kapkę słabiej. Ja na... Te wszystkie pięć zeszytów chyba najlepiej oceniam spółdzielnie, która jest najbardziej autonomiczna i najbardziej taka rzeczywiście wywołująca efekt wow, zaskakująca pod każdym jednym względem. Całościowo ja nadal jestem zadowolony, ale mam obawy. Mam obawy, bo kątny i turek właśnie podbijają poprzeczkę i zwiększają skalę. To, co działa na korzyść tego komiksu i co mnie uspokaja, to fakt, że te okruchy rzucane dotychczas, że one prowadzą do mhm, nie? Tak. że to są okruchy, które prowadzą nas, nie wiem, do domu Baby Jagi czy do naszego domu z powrotem, powiedzmy pozostając w tej metaforyce baśniowo-mitycznej. To jest super, że rzeczy gdzieś tam zajawione w poprzednich zeszytach powracają, ale... Boję się tego podnoszenia skali, nie? Może to wszystko to jest podprowadzenie pod wielki finał, który otrzymamy za kilka lat. Okej, okay, ale nie chciałbym, żeby w kolejnym sezonie w każdym zaszczycie bohaterowie musieli gotować świat, nie? czy potem wszechświat, czy multiwersum. I ja tutaj celowo nawiązuję do właśnie kina super bohaterskiego gdzie właśnie, teraz w MCO mam taki problem, nie, że są rzucane okruszki, one do nich od nie prowadzą, uh -huh. cały czas ratujemy świat, wszechświat, po prostu linie czasowe, całe planety, kosmosy i tak dalej. I mnie to nie obchodzi, mnie to nie interesuje. Mam nadzieję, że jednak wrócimy do tych drobniejszych fabuł, bo osobiście najbardziej doceniam właśnie te mniejsze przygody, jakieś indywidualne dramaty, takie silne emocje przeżywane przez bohaterów, a nie koniecznie właśnie rewolucję na skalę bloku wschodniego, czy całego świata. Okej, okay, to jako ciekawostka, nie jako takie wydarzenie na koniec sezonu jeszcze jest w porządku, ale nie chciałbym, żebyśmy teraz zawsze mieli tę skalę tak ogromną, tak rozdmuchaną. Wiesz co, to jedno to jest kwestia skali, ale mi się wydaje, że to jest, czy problem z tym sezonem, który ja mam, to jest trochę kasu z tego, że My paradoksalnie podbijając tę stawkę, idąc bardziej w te kwestie nadnaturalne, ja mam wrażenie, że żeśmy się skupili bardzo mocno w tym sezonie na wątku głównym kosztem tych spraw tygodnia. I zastanawiam się, czy to nie jest trochę kasus, tak jak przez lata wielu widzów, szczególnie tych, którzy nigdy nie sięgnęli po jakiś sezon w całości, narzekało właśnie na odcinki mitologiczne Archiwumix, no bo woleli te sprawy tygodnia. I ja osobiście trochę czułem w tym sezonie brak takich konkretniejszych spraw tygodnia, że... No poza spółdzielnią, tak, nie? poza spółdzielnią, która była fantastyczna i, i właśnie no, rozmawialiśmy przecież nie tak dawno yy, i mieliśmy dwa numery, yy, na, które no, z, były lepsze, gorsze, ale, m, ale ogólnie tam już wskazywaliśmy, że trochę czujemy na pewną zadyszkę. Spółdzielnia była fantastyczna i ja bym naprawdę życzył sobie więcej tego rodzaju wydziału siódmego. Jak najbardziej yy, pochwala i doceniam to co mówisz, że mamy tutaj rozwój tych takiej osi fabularnej no to musi być też w tego rodzaju serii, no tylko, że ja też trochę nawiążę do tego co mówiłem wcześniej no to jest format pięciozeszytowy nie? no po prostu wydaje mi się że te proporcje muszą być trochę bardziej zachowane no a tutaj tak naprawdę no wiesz, te dwa końcowe zeszyty to jest w zasadzie jedna historia upiór z perspektywy całego sezonu no to też, to, to, to w zasadzie to jest taki trójskok, nie? Przecież yy, gdzie yy, w, w zasadzie te, te trzy zeszyty to by mogły stanowić w zasadzie zamkniętą całość, no bo one spajają wszystkie te wątki, które gdzieś tam tutaj były poruszone i, i pewne rzeczy, które właśnie w upiorze się pojawiają to tutaj później są kontynuowane. No i z tej perspektywy to jest w porządku, to nie jest tak, że ja chcę to jakoś bardzo krytykować, nadal się dobrze bawię przy lekturze, ale pierwszy raz na etapie tego sezonu, czyli no w zasadzie trzeciego sezonu ja czułem pewną zadyszkę, ale wiesz, ale, bo tu tak powiedziałem, że albo może to jest kwestia mojego podejścia, no bo to tak może też być, że, że wiesz, że może to jest kwestia trochę moich oczekiwań, że ja wolałem właśnie te takie sprawy odcinka i, i wiesz, i skupienie się na funkcjonowaniu wydziału niż na aż tak dużym pogłębieniu i, i podbiciu stawki i pogłębieniu właśnie tych wątków takich... No, mitologicznych, z braku laku tak to nazwę, czyli wiesz takiego budowania większej całości na, na cały sezon. Mm -hmm. no, jestem ciekaw tak naprawdę, co nas czeka w e, kolejnym sezonie, no bo tak jak też mówisz, nie, że z jednej strony no, mamy tutaj domknięcie fragmentu historii, no bo też umówmy się, ten 68 rok to i historycznie, i na poziomie tutaj Wydziału 7 wydaje się być czymś dosyć przełomowym, no zachodzi sporo różnych wydarzeń się pojawia, ale no, to jest też takie domknięcie, że tutaj płynnie możemy bardzo wejść w kolejne historie. Znaczy tak, no spokojnie możemy dostać teraz zeszyt o Szymonie Wilku, nie po tym jego pierwszym, znaczy nie wiadomo, czy pierwszym, nie, ale po tym wykorzystaniu jego zaprogramowanego umysłu. W praktyce możemy dostać zeszyt o Bogumile Fischer, nie, jej mężu, połączony z przygodami, nie, czy przygodami, właściwie nie przygodami, tylko z konsekwencjami tych wydarzeń dla Jakuba Langego Albo i Lange może zostać też osobną przygodę. nie Tutaj się można tym bawić na wiele różnych sposobów. Jestem ciekaw, czy ta armia duchów na przykład w czwartym sezonie okaże się istotna, czy to będzie jakiś absolutny finał. No, ciekawe Bo ona ciekawe. tak powraca i powraca. Mhm. I to też ma tak wielką skalę, nie no bo duchy tutaj, ofiar różnych wojen i, i tak dalej w 68, po II wojnie światowej i wszystkich późniejszych też konfliktach. To taki też pokaźny wątek, bym powiedział. I znowu rozdmuchana skala. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale tak czy jak ja nadal jestem zadowolony. nie To jest mhm. nadal fajna seria i ja z przyjemnością będę kupował kolejne zeszyty. To, tak jak powiedziałeś, to jest lekka zadyszka, a nie jakiś tam nie wiem, załamanie poziomu czy coś takiego. No a poza tym, wiesz, to mówię, to może być też kwestia oczekiwań, bo podejrzewam, że dla części czytelników to akurat może być paradoksalnie plus, nie? Że ten sezon jest dosyć spójny, dosyć skupiony na, na jednym tak naprawdę jakimś tam głównym wątku głównej osi fabularnej, no a z naszej perspektywy to warto chyba, wiesz, to podkreślić, że jesteśmy na bieżąco, czyli teraz już czekamy razem ze wszystkimi, którzy nas słuchają na kolejne zeszyty. Czekamy na zeszyt szesnasty o tytule Cele. Co w sumie, w sumie jest ciekawe, nie, że to jest liczba mnoga, bo to może być jedna cela, dwie cele, albo jeden cel, dwa cele. Mhm, dokładnie, dokładnie. Zobaczymy, co z tego y, wyniknie. Ale to za jakiś czas na pewno wydział Siódmy w nawiedzonym podcaście powróci, i też może gdzieś po drodze y, dostaniemy jakieś informacje na temat tego solowego albumu zapowiedzianego. Nie o mhm, nie. Dokładnie i tych innych projektów pobocznych gdzieś tam, które się godziły, Czekamy na to bardzo. O których mogliście posłuchać w wywiadzie przeprowadzonym na kolanach z twórcami Wydziału 7 na MFK i G w 2024 roku. Jak coś się będzie pojawiać, my to będziemy kupować i raz na jakiś czas o tym nagrywać, więc do tematu wrócimy na 100%. Dzięki Ci, Żary, dzisiaj za kolejną rozmowę. Dzięki również.